Gdy powiedziała Pani o tym, że z produktów przetwórstwa ziemniaka, z produktów powstających ze skrobi można zrobić nawet sztuczce, to ja tak pomyślałam sobie, że być może epoka plastiku zaraz się skończy? Tak, tym bardziej, że wszystkie trendy proekologiczne zmierzają w tym kierunku. Coraz głośniej mówi się o tym, że już za dwa lata w Unii Europejskiej będzie, będą duże ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie polimerów w rozumieniu tworzyw sztucznych. W związku z tym jak najbardziej wykorzystanie skrobi ziemniaczanej do produkcji polimerów biodegradowalnych, myślę, że jest tematem bardzo przyszłościowym. I to jest zwykła skrobia, taka sama jak mamy w ziemniakach skrobiowych, które uprawiamy na naszych polach, tak jak wszyscy umiemy, to nic nie musimy, żadnych nowinek technicznych wprowadzać. Ziemniak jest ziemniak. Skrobia jest na pewno pozyskiwana z ziemniaka, który rośnie na naszych polach, z naszych odmian skrobiowych, to na pewno. Natomiast no, żeby nabył takich cech biokompozytowych, które umożliwią potem wyprodukowanie z tego czy sztućców, czy różnego rodzaju naczyń, czy jakiś innych produktów biodegradowalnych, musi być przede wszystkim wykorzystany w mieszance z innymi polimerami, no i przejść o odpowiednią technologię, która jednak nie jest skomplikowana i już Polska ma w tym zakresie patenty, które zostały opracowane na Politechnice Gdańskiej. Biodegradowalne to oznacza, że rzecz wykonaną z tego materiału, przykładowo sztućce kubek wiadro, jeśli wrzucimy na kompost, to ona się po prostu rozłoży, zniknie. Tak, będzie oczywiście potrzebowała dużo więcej czasu niż typowe resztki organiczne, ale przebywając w takim środowisku ulegnie rozpadowi, w związku z czym nie będzie stanowił obciążenia dla środowiska, nie będzie tym, co zalega i, i, i przeszkadza zarówno nam, jak i środowisku. Pod modną angielską nazwą Zero Waste kryje się tak naprawdę no, prosta mądrość ludowa, żeby nie marnować, żeby wykorzystywać ponownie, choćby to, żeby nie kupować w kółko nowych produktów, jeśli możemy stare regenerować i naprawiać. Troszkę to rewolucyjne, choć w wielu gospodarstwach rolnych. Tak się po prostu robi od zawsze. Jak można tę ideę zastosować w odniesieniu do ziemniaka w gospodarstwie? Jeżeli chodzi o gospodarstwo, myślę, że ta ideologia zero waste może być stosowana w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, odpowiedni dobór odmian. Jeżeli wiemy, że nasze gleby wymuszają takie, a nie inne rodzaje odmian ziemniaków, to jeśli je dopasujemy do naszych warunków agrotechnicznych, to nie będą one wymagały tak dużych nakładów w postaci nawozów, dodatkowego nawadniania bądź też zmiany technologii, co wiąże się z inwestowaniem przede wszystkim jakichś środków pieniężnych. I to nie małych. I to nie małych, ale także mam wrażenie po prostu, że czasami jest to tak jakby robione trochę na siłę. Jeżeli dobrze przyjrzymy się wymaganiom, preferencjom odmianowym, to, w... to ta uprawa może być dużo łatwiejsza, z mniejszymi nakładami i z dużo lepszym efektem. To po pierwsze. Po drugie właśnie ta agrotechnika powinna być również sprecyzowana, żeby, żeby nie robić zabiegów, które nie są potrzebne, żeby nie marnować i energii, pracy ludzkiej, ale również materiałów, które są do tego celu używane po prostu, żeby robić tego tyle, ile potrzeba, a nie na wyrost. No i trzecia sprawa to również gospodarka właśnie odpadkami. Jeżeli mamy jakieś poprodukcyjne rzeczy, warto się zastanowić, czy mogą być one w jakiś sposób inne użyte, czy, czy, czy można je przekazać gdzieś dalej, czy jakieś cinki na przykład ziemniaczane mogą być odebrane przez rolnika, który mieszka niedaleko nas i mógłby na przykład skarmić tym swoje zwierzęta. W ten sposób ograniczamy marnotrawstwo właśnie energii w sensie pracy, ale też marnotrawstwo energii w postaci energii organicznej, którą może być z powtórnego użycia danych produktów. No właśnie tak mi się przypomina, że gdy wchodziła reforma no. śmieciowa i ten podział tutaj organiczne, biodegradowalne, a tam pozostałe plastiki, szkła i tak dalej, to częstą obserwacją było to, że zbiornik na biodegradowalne stał praktycznie pusty. Dlaczego? No dlatego, że każdy miał w ogródku zrobiony kompost. kompost. kompost. Mhm. I to jest takie proste, takie naturalne i takie odwieczne, że ten kompostownik po prostu jest no ale to dotyczy tylko wsi, prawda? No nie do końca. Ja mieszkam w mieście, również posiadam działkę, na której mam kompostownik, <głos> ponieważ uważam, że... No jest dużym błędem, marnotrawienie tego wszystkiego, co mamy w domu i może być to użyte jako nasz naturalny stymulator wzrostu naszych roślin, czy na działce, czy, czy, czy, czy nawet do doniczek, w roślinach doniczkowych. I zamiast kupować sztuczne nawozy, które właśnie są dodatkowym kupowaniem, w które są sprzedawane w dodatkowych opakowaniach, które mają w sobie jakiś tam ładunek negatywny, który obciąża środowisko, to można to w prosty, tani sposób, bez wydawania pieniędzy i bez generowania dodatkowych odpadów, tak, Od dodatkowych opakowań, dodatkowych zakupów. Wykonywania, możemy uzyskać ten sam efekt albo i nawet lepszy. No, gdy wspomniała pani o nawozach ich kupowaniu, to mnie się z kolei przypomniało, że jeśli palimy biomasą, czyli drewnem czykietem Peletem, to z domku jednorodzinnego w ciągu sezonu drzewczego jesteśmy w stanie wyprodukować popiołu czyli nawozu fosforowo potasowego na 30-50 arów. No to już taki konkret, ale to chyba też wpisuje się w tę ideę, prawda? Oczywiście, ta idea Zero Waste jest bardzo szeroka, bo, bo, bo rozpoczyna się od takiego uważnego po prostu y, gospodarowania tym, co mamy, ale też wymaga podejmowania takich rozważnych decyzji, że nie wszystko musimy kupować, część rzeczy możemy odzyskać. Yy. Lub wyprodukować sami. Tak, bo trzeba sobie zdać sprawę, że każde zakupy to jest po pierwsze wydawanie pieniędzy, to jest raz, dwa, yy, Przywiezienie tego pewnie w jakiejś prawdopodobnie sztucznej reklamówce czy jakimś tam opakowaniu. wydatek energetyczny w postaci nie wiem spalonego paliwa, które tam spaliśmy, żeby tam pychać, więc tak naprawdę jest to bardzo wieloskładnikowa wieloczynnościowa rzecz a ograniczenie takich prostych rzeczy może dużo dać. Wiem, że są takie ruchy międzynarodowe, które właśnie promują taki styl życia i wiem, że są ludzie, którzy już naprawdę idąc w skrajność, potrafią w ciągu roku wyprodukować około kilograma tylko śmieci w ogóle w swoim gospodarstwie domowym.